Mieszczę. No. Dobrze, no to witamy was w naszym wspaniałym, cudownym MMS-owym podcaście po długiej przerwie, bo nas dawno nie było. Tak no, wie, że słodzi strasznie. No to wita was dzisiaj Marek. I Marta. A po drugiej stronie? Albert. O, Albert. Marek. A skąd jesteś? Powiedz coś o sobie. Przedstaw się. A skąd jestem? Ale chodzi o to skąd z Polski jestem, czy gdzie teraz jestem? A no to nie wiem, no powiedz skąd nadajesz? Może zacznij od tego. Nadajesz z Wiednia z Austrii. A, a co tam robisz? A w tej chwili robię nic. To znaczy generalnie <śmiech> spędzam kupę czasu w domu przy komputerze, dlatego że mam przerwę zimową w pracy. Przerwę zimową w pracy, to to jak miśba. Mister... Takie ferie przedłużone. A, to mówię, to jak miś jesteś. No tak, no ja tak czasem sobie sam dysponuję hmm. swoimi zajęciami. No i słusznie, a czemu wylądowałeś w Wiedniu? Dlaczego wylądowałem w Wiedniu? Hmm. To jest w sumie trudne i nietrudne pytanie. Trudne dlatego, że jakbym się tak chciał wgłębiać w jakieś konkretne powody, to musiałbym strasznie głęboko pokopać, a to chyba nie ma specjalnego sensu. Natomiast przyjechałem akurat do Wiednia nigdzie indziej, dlatego że już byłem tutaj ponad 20 lat temu i wtedy spędziłem 3,5 roku, i znałem trochę języka niemieckiego i było po prostu łatwiej przyjechać do miejsca, które znam i w którym już byłem i posługiwać się językiem, którego trochę tam też znam. A poza tym mam tu sporo rodziny swojej, więc wsparcie przynajmniej na początku było dość takie pożądane i przydatne. A, no, dobra. Ale po jedna rzecz. Spróbuj się rozluźnić trochę, bo tak się strasznie sztywne zrobiłeś. Jak pięć minut temu rozmawialiśmy, to mówiłeś normalnie, a teraz się tak, nie wiem, <grym kipąknąłeś> jakiś. <grym zadań> Zadaliście poważne pytania, bo musiałem na nie poważnie odpowiedzieć. <grym zadań> po prostu. Okej, okay, dobra. jaki jest wpływ zorzy polarny na miesiączkowanie pingwinów? Jezu. Kurczę. No i teraz się będę musiał zastanowić. Chciałeś niepoważne pytanie. Zorza polarna. Znaczy generalnie gdyby się tak zastanowić, co powoduje zorzę polarną i yy, w jaki sposób ona się objawia, walory jakieś artystyczne, estetyczno fizyko -stemiczne. I Biorąc pod uwagę biologię i generalnie status społeczny takiej pingwinicy, pingwinicy która jednak, jednakowoż jak, jako to samica musi przechodzić od tego typu okresy w, w ciągu swojego życia, to sądzę, że zorza polarna może jej uatrakcyjniać te trudne dni. Aha. No co ty myślisz o tym, kochanie, bo jesteś tutaj jedyną specjalistką odnośnie okresu. Wolę się na ten temat nie wypowiadać, po prostu powiem jednym zdaniem. Nienawidzę cioci w czerwonym samochodzie. <laughs> Okej. Okay. Jeżeli to zrozumiałeś z tego, bo no. ja to... I zapewniam Cię Marta, że z drugiej strony yy, mamy do tego podobne podejście. Nawet tydzień przed, już nie lubimy. A, no coś tym tym jest. Znaczy to no, ta... ponoć jest osobniczo zmienne, ale jednakowoż czasem zdarza się tak, że już. Przed nadjechaniem tej części. Ale wy nie czujecie tego bólu okropnego. Ale Ależ owszem czujemy tyle, że psychicznie. Wierz mi, to się na A ja poleczę się psychicznie niż fizycznie, kiedy mi jest niedobrze i chcę mi się wymiotować i w ogóle mam tak, że zaraz nie wiem co zrobię, że zemdleję. To no. no. ja tak mam na kacu czasami. <laughs> Ale kac masz na własne życzenia, ja tego nie mam na własne życzenie. Oj tam na własne życzenie. Ty myślisz, że ja lubię pić. Nie no, no bo musisz. picie jest straszne. Degraduje organizm i czasem się głupoty potem mówi. Nie, to jest upijanie się jest głupie, natomiast picie nie jest głupie. Ja dzisiaj wypiałam dwa Czy musisz krzyczeć, kochanie. Ja... No dobrze. Wypiłam ci dwa winy i jest o. dobrze. No od razu lepiej. I wcale prawda? nie będę miała ja, kacera. To ja już rozumiem, dlaczego wy jesteście od początku roz, roz, roz, rozluźnieni, przepraszam. Nie, no pierwsze wypiliśmy do obiadu, a drugie do towarzystwa. No. Mhm. I do paluszków rybnych, bo co Marta stwierdziła, że ma ochotę. Do paluszków też. Okay. No białe wino pasuje do ryby. Zbierdził no tak, to ponoć pasuje. Ja akurat jeśli chodzi o wina specjalistą jestem żadnym. No ale będziesz musiał być niedługo. No tak słyszałem, że będę musiał być, bo muszę jakieś lodowe zrobić. Nie mam zielonego <śmiech> pojęcia jak to zrobić. <śmiech> to znaczy, na, wszelki, na wszelki wypadek zrobiłem trochę miejsca w zamrażalniku, ale nie wiem czy o to chodzi. Ja jeszcze czekam na jakieś dobre wino. <śmiech> Dobrze, Albercie, ale... Y kim jesteś tak ogólnie kim jestem no już co jak ostatnio byłem w pewnym urzędzie tutaj na miejscu to prosili mnie o zaświadczenie o obywatelstwie i jak to zaświadczenie sobie zdobyłem to stwierdzili że jestem Polakiem. Aha, jest nie, nie czy generalnie o to ci chodziło. Nie chciałem wiedzieć jak ty byś siebie określił. E, jak ja bym siebie określił. <śmiech> Wiesz co, ja jakoś tak, nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jak się sam postrzegam. Bardziej nad tym, jak mnie postrzegają inni. A inni to raczej tak, wiesz, to na no, człowieka, jak to góral, nie, zawziotość, nieubiotość, uparty, wiesz, trudno mu coś wytłumaczyć, trudno e, zmienić jego zdanie albo przekonać go do czegoś. No, generalnie to taki jestem no... A z jakich gór niby jesteś? A z Pienin? No to skąd ty pochodzisz konkretnie? To nie niby, naprawdę jestem z Pienin. Ale to skąd pochodzisz konkretnie, proszę? Ze Szczawnicy dokładnie. Ze Szczawnicy? Czekaj, z czymś mi się kojarzy Szczawnica? Może ze szczawią? Nie, nie, nie. Coś tam się działo w moim życiu. Ale nie, nie wiem co. Szczawnica, a co tam jest obok? Jak to co jest obok? Szczawnica to jest centrum pieni. Prawda. No, oh, to... <laughs> Ale coś jeszcze, czy jakieś są miejscowości? Nie no, obok, obok się przyplątał jakiś spływ Dunajcem na przykład, wiesz, przełom Dunajca, a... jakieś krościenko, jakieś stromowce niżne. To ogólnie znane miejscowości są. Nie, no, są. ogólnie znane, Przechyba na przykład, a, po a drugiej masz... stronie trochę jest piwniczna. A ciupaska mas? Ciupaski nie mam. A, to co z tyby za góral? Nie, <laughs> ja tu, Wiesz, u nas to jest tak, że... Wiesz, jak się klasyfikuje górali? O nie, to słuchamy. Generalnie górali klasyfikuje się na pnioki, krzoki i ptoki. Pnioki to są ci, którzy mieszkają tam i żyją z dziada, pradziada. Krzoki to ci, którzy przyjechali tam ileś lat temu, albo ileś dziesiąt lat temu, rodzina się tam osiedliła i zostali już zaakceptowani przez miejscową społeczność, ale jednak nie są z dziada, pradziada. A ptoki to tacy jakby przyjadą, po, polatają i, po, i odjadą. A, Fajnie. No, ja myślę, że ptoki, ptoki to te, które wyleciały z gniazda. Nie, nie, nie. Ptoki to ci, którzy przyjadą, polatają i polecą sobie w swoją aha, stronę. Aha. A, tym, a, tam no, też... a ja generalnie jestem pniokiem. No jakim jesteś pniokiem? W Wiedniu. Wiednia. No w Wiedniu, ale wiesz, wszyscy, przynajmniej wszyscy przodkowie, o których wiem, pochodzili z tamtych stron. E, a to jakieś góry w Wiedniu są? Nie, nie, nie. Z tamtych. Mówię o Pieninach. No ja wiem, domyślam się. Tylko tak myślałem, że wiesz, jakieś góry może tam są. A czy w Wiedniu jest Kalemberg na przykład, na którym jest Polski kościół. Aha. aha. To taka górka, o której tutaj wiem. <górka> ja tylko wiem o winnicach, które są wokół Wiednia, więc. No tak. Jest, <górka> jest tego trochę i to właśnie w stronę Kalembergu. Co ciekawe, tu jest.. Yy... Oj, Kierunkowo to nie powiem, ale to jest mniej więcej 19 becerk i tam dalej. Tam jest bardzo fajnie, bo tam są już takie, takie domeczki jednorodzinne, żadne kamienice, tylko właśnie na tarasach. Kiedyś tam chyba było trochę winnic wcześniej, które później zamieniły się w dzielnice miasta, a dalej poza miastem zostały, zostały jeszcze winnice, które naprawdę ładnie wyglądają, szczególnie wtedy, jak przychodzi czas, kiedy one są zielone albo owocują już... No, my mamy zamiar tam, wiesz, zajrzeć. No żeby. właśnie, ja się już tak nastawiam, bo bardzo mi się w Wiedniu nie Ja byłam tylko raz w życiu, bo niestety myślałam, że będę więcej, ale mógł jak mnie nie zabrał tam. Mhm. A tam pracował mój tata też przez chwilę w Wiedniu. I jakoś tak miałam okazję być w Szembrunie na przykład, połazić trochę tam koło pomnika Johanna Straussa, bo kiedyś bardzo, bardzo lubiłam tego kompozytora. Mm -hmm. Wlęczyłam do jego utworów, a poza tym y, chciałam się zapytać, że jak przyjedziemy tam do Ciebie, Cię odwiedzimy, to mm -hmm. tak samo jak Becia chce na Prater. Na Prater, tylko Becia w takim trochę nieszczęśliwym momencie przyjeżdża, dlatego że to jest marzec, jest jeszcze stosunkowo zimno. I mhm. większość tych atrakcji na platerze jest po prostu nieczynna. No to tak samo no jest. Dlatego u nas my przyjedziemy, tym, jak yy, będzie cieplej. W no tam, tam gdzieś od początku maja, jak już naprawdę ciepłość zaczyna się robić, bo tam są różne takie dziwaczne historie yy, jakieś tam wagoniki na linach, jakieś kolejki górskie i tak dalej. No to one tak na świeżym powietrzu raczej. Kolejki pomykali. górskie. Hmm. No Jest tam mnóstwo takich. Znaczy to co rok się zmienia? Może nie co rok, ale co dwa, trzy lata są tam jakieś zmiany w tych machinariach. Widzisz, ja, ja wam muszę przyznać, że ja teraz, jak jestem 3 lata tutaj prawie, to nie byłem ani raz jeszcze na proterze. Wcześniej, wcześniej, poprzednim razem byłem częstym gościem, ale to może dlatego, że jak miałem 20 kilka lat, to bardziej mnie to cieszyło. Teraz niedługo skończę 40, więc już A, mam... Proste, ale widzisz, tak. ja mam 26 w tym roku, będę miał jeszcze nie, więc widzisz, to mnie cieszy, będzie cieszyło. No nie, no okej, okay, to rozumiem, to akurat Marek będzie, będzie mógł tam poszczelać jakiegoś, misia ci uszczeli. O, dokładnie. Nie, ja będę ją przekonywał przez godzinę, żeby się przejechała kolejką górską. Nie, na kolejkę górską nie chcę. Na kolejkę nie chcesz. To tam jest taka wielka, takie wielkie koło, wiesz, jest taka, nie, nawet nie wiem, czy to Camp można nazwać, to raczej diabelski młyn, ale on taki A. strasznie powolny jest. Ale dobrze, ale będę mogła wtedy zobaczyć całą okolicę Wiednia. Tak samo jak w rapce byłam, to całą rapkę widziałam i góry, wszystkie tam. No tak, tylko to 15 minut jedzie do góry i 15 minut zjeżdża na dół. No to ja bym tam zdążył książkę przeczytać. No jakieś audiobooka zawsze można. No, no tak, dokładnie. Twojego zrobionego przez Iwonę. Zrobionego przez Iwonę? Nie ma, nie ma problemu, Prześlijcie pdf -a Czy Generalnie A czy... to jest głos, głos Jana, więc on jest taki mocno męski. Jan. Jan to mi się z wodą mineralną kojarzy. Jest no taka... jest taka woda w Szczawnicy nawet. To ze Szczawnicy jest ta woda? No między innymi. Pewnie w innych miejscowościach takich uzdrowiskowych, y, czy y, Krynica. jak wynica Piwniczna i tak dalej też mają odpowiedniki Jana. Bo to dość popularne imię, ale u nas jest w Szczawnicy woda Jana. Bo wiesz, ja trochę z geografii to jestem noga, to Krynica to niedaleko Szczawnicy, tak? Krynica... No nie tak znowu niedaleko, bardziej piwniczna, bo przez góry do piwnicznej ze Szczawnicy przez Przechybę jest Aha. 4 km. No nie, w zeszłym roku dwa tygodnie spędziłem po prostu w Krynicy. Fajnie. No, To jest trochę dalej, ale piwniczna jest bardzo blisko. A, wiesz, Tylko, że nie ma drogi niestety takiej dla samochodów, jest może z rowerem górskim albo na piechotę, albo koniem na przykład, albo innym jakimś wierzchowym zwierzęciem. Aha, aha. Słoniem. Słoniem. No. Aha. słoniem. Natomiast y, taką drogą zwykłą, żeby pojechać samochodem, to musisz jechać przez stary, nowy Sącz i dopiero to się robi o, dobra, 80 km. A, to już wiem, bo ci był duży pies. pies. Duży pies. Właśnie, opowiedz coś o swoim piesku. No właśnie tutaj leży obok mnie i chrapie. dość mocno. To, ale ale poopowiadał. No nie, no mój piesek jest ze mną od 12 lat. To jest bokser. Zrobi się Albert. O! Tak. Zareagował. Eee, I co? No, jest Krakusem Radowitym, bo był kupiony w Krakowie. Eee, w taki dość nietypowy sposób, bo poszedłem sobie kiedyś do sklepu zoologicznego, żeby, żeby kupić akwarium i rybki, a przyszedłem do domu z bokserem. Małym takim sześciotygodniowym takim sześciotygodniowym, który jak pojechałem do mieszkania pani, która miała hodowlę tych bokserków, miała taką kuchnię kiszkę, nie wiem czy kojarzycie, to w blokach, w takim blokowym budownictwie jest tak, że są kuchnie takie długie, na końcu jest okno. No są, są. Aha. No właśnie, to ona miała te bokserki pod samym oknem, była taka tekturowa przegródka, mniej więcej, ja wiem, w, w odległości około półtorej metra od okna. Która zatrzymywała te małe szczeniaczki. Albo tak mnie zobaczył, to staranował tą przegródkę, dopadł mi do buta, złapał za sznurówkę i wybór był prosty. No popatrz, no popatrz. No, a potem, no cóż, 12 lat ze sobą jesteśmy. <grych> I co mam więcej powiedzieć? No pies jest bardzo fajny. Zazdroszczę, bo ja już nie mam, a moi, ja miałam swojego 16 lat. To jest dwunastolatek, który zachowuje się dalej jak szczególnie, jak tylko piszczącą zabawkę zobaczy. No to mój e... tak mam... co, co Marek miał chyba ostatnio okazję zademonstrować, jak puszczę jakąś muzyczkę piszczącą zabawką, a mój Albert podszedł do jednej z kolumn e... i próbował złapać za głośnik, tylko nie bardzo wiedział, co mu piszczy. Wysłaj no, mu. Piosenkę. Ale bo tak jest to jest taki. Ale i tak nie mogę zrozumieć, dlaczego nazwałeś go Albert i używasz pseudonimu swojego zwierzaka. Bo tak wszyscy do mnie w Krakowie mówili. <grych> dlatego... A dlaczego nazwałeś psa Albert? E, nie, to dla... Alberta nazwałem Albertem, dlatego że właśnie było wtedy, jak złapą mnie za sznurówkę, Albercik, wychodzimy i już, no i tak zostało. E, a, a później, no po prostu przez to, że mój pies chodził ze mną, bo knajp na imprezy, siedział w różnych knajpach na stołkach barowych i pił piwo, chlebtał z kufla piwo na przykład przy barze. Tak No, tak, został, Ludzie zaczęli do mnie Albert mówić, no i już. I został Albert, ale to tylko znajomi tacy. No To musicie być podobni, że was mieli ze sobą. No tak mówią, że jaki pan taki kram. Choć z drugiej strony wszyscy mówią, że to ja się do psa upodobniam, więc... No ale niedługo będziemy mieli okazję poznać obu Albertów. Obu Albertów. Ja się boję, bo bokser mnie pewnie zje. Nie, on jest taki, że jak jemu krzywdy nie robią, to on krzywdy też nie robi. To jest już stateczny starszy pan, jakby nie było. Chyba, że zobaczy zabawkę. Aha, no to trzeba mu kupić zabawkę. Jakąś. Najlepiej. I będzie miał zajęcie. Dokładnie. Dobrze, wybierasz się do Krakowa. Jak długo masz zamiar być w Krakowie? Nie mam zielonego pojęcia, bo... Nie wiem, jak się w ogóle moje plany poukładają, bo tak się złożyło, że teraz od paru dni mam tatę w szpitalu o. i nie wiem, czy się nie zmienią moje plany w związku z tym, bo tata ma 75 lat, ma kamień na woreczku żółciowym i muszą usunąć mu ten kamień, a wiadomo, że w tym wieku to już każda operacja nie jest bezpieczna. A gdzie twój ojciec mieszka jest, teraz? No mieszka w Szczewnicy, ale akurat jest na targu w szpitalu. A, czyli może a, że wcześniej się pojawisz? No, nie wykluczono, że pojawi się wcześniej. Wszystko zależy od tego, jak to, jak to się tam poukłada, bo to niby ma być tylko jakieś nacięcie, i następnego dnia już normalnie młody człowiek poszedłby do domu. Ale z, z racji wieku, jak mówię, yy, to mogą być jakieś komplikacje. Mam nadzieję, oczywiście, że wszystko się dobrze skończy, bo trochę mamy stresa wszyscy, szczególnie tutaj z tej odległości. No ale mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Ale tak czy siak, wiesz, no, na pewno święta wielkanocne będę chciał spędzić w Polsce, więc zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. A tydzień po świętach wielkanocnych co będziesz robił? Tydzień po świętach wielkanocnych, nie mam zielonego pojęcia co robił będę. Słyszałem, że ktoś chce mnie topić w jakimś jeziorze. No jak się, jak się uda, to cię utopimy. Jak się uda, to mnie utopić. No, dobrze, no zobaczymy co będę robił. Plany no są. Powiedz, tak, to... powiedz oficjalnie, co, jakie masz plany na tydzień po no to... A, wiesz, plany są uzależnione y, od y, mojej sytuacji tutaj. To jest przede wszystkim podstawowa sprawa. Znaczy, jaka jest sytuacja? To znaczy, no wiesz, idzie wiosna. wiosna. <laughs> idzie wiosna, pewnie zacznę jakąś nową pracę. Nie wiadomo, jak, będzie kwestie, jak będą wyglądały kwestie urlopowe i tak dalej, bo jak, jak zaczynasz nową pracę, to wiadomo, jak to jest. Więc ja tutaj na 100% nie mogę niczego gwarantować, ale plany generalnie były takie, żeby pojechać i się oprzcić. A, brawo. No. Słuchaj, Albert, to by było tak głupie, jakby ciebie nie było, bo to od ciebie się zaczęło wszystko. No tak, ode mnie się zaczęło, ale ja nie, nie sądziłem, że to się tak rozwinie. No wielka... W tym momencie na, na, na tąże chwilę, a jest niedziela wieczór, jest 8 osób, które się potwierdziło. No widzisz. Ale to wiesz, być może, że jest tak, że to jest jak z tym drogowskazem na Warszawę. Znaczy się? Znajomy, znajomy opowiadał mi, że jak był małym chłopcem, to yy, ciągle pytał dziadka, dziadku, czemu ty mi cały czas mówisz, żebym chodził do kościoła, a sam nie chodzisz. A dziadek wyszedł z nim przed dom, pokazał mu drogowskaz, który wskazywał Warszawę i mówił widzisz ten drogowskaz? Widzi. Pokazuje gdzie iść? Pokaz Widzę. Pokazuje gdzie iść? Pokazuje. A sam idzie? A, jakie to było głębokie. I ty by, chcesz być takim drogowskazem, tak? Ja nie wiem, czym będę, jak będę. Ja się nad tym w ogóle nie zastanawiam tak naprawdę. <głos> Dla mnie ten termin to jest jeszcze tak odległy, że, że naprawdę no nie wybiegam myślami aż tak dalej. Jak odległy? To jest, to jest 7 tygodni, mój drogi. No to co to jest 7? Znaczy, wiesz, to jest 7 tygodni? w 7 dni bardzo dużo może się zmienić, zdarzyć i tak dalej, a co dopiero w 7 tygodni? No, mówi ta osoba, która nigdy nie planuje, tu Marek nigdy nie planuje i mówi, żeby nie myśleć na przyszłość. Nie martwicie o dzień planuje. jutrzejszy, tak. A ja no zawsze chcę planować. Nie, nie, nie, nie, nie martwię się. Plany nie. robię, ale się nie martwię. A to plany jakie robi? Zazwyczaj góra na tydzień. No nie, ja już wiesz co, nauczy... życie mnie trochę nauczyło tego, żeby nie planować jednak zbyt daleko, bo życie weryfikuje bardzo plany, szczególnie dalekosiężne. Wiem, bo wiesz co, powiem ci, bo a propos tak planów, dlaczego też tata mi powiedział, żeby nie planować, bo ja akurat byłam wtedy na wyjeździe, a tata taką dołapał pracę i jakoś tak było, że wchodził na drabinę, coś tam chciał zrobić na klacy z oknem i ta drabina się złożyła i zjechał z drabiną razem przez schody i złamał sobie nogę z przemieszczeniem pięty. O no i wszystkie plany rupy w gruzach wtedy. No dokładnie. No, dlatego ja też nie planuję, bo jak mówię, nie wiem, co się wydarzy w ciągu tych 7 tygodni, więc po prostu plany nie mają sensu. Wiadomo, jakieś tam chęci mam, żeby jakąś wolę wykazuję, żeby, żeby tam dojechać w ciągu tego tygodnia po Wielkanocy w umówionym terminie i tak dalej, ale to tak jak było za pierwszym razem też sobie wymyśliłem, że pójdę tutaj do takiego zgromadzenia chrześcijan w Wiedniu, jednego polskiego na natabene yy, i tak sobie pomyślałem, że a co tam pójdę i się ochrzczę, nie? jak tam Bóg będzie chciał, to, to, to, to się ochrzczę, jak nie to nie. no I tak właśnie się stało, że się nie ochrzciłem, znaczy miałem się nie ochrzcić. No, Ach, I teraz pytanie jest... czy mam się tam ochrzcić, czy się nie mam nie ochrzcić, bo to tak naprawdę zależy od Boga. Nie, nie dramatyzuj. To, sobie chcemy imprezę zorganizować. No nie chodzi o imprezę, tylko że bardzo dużo osób mówi, że to jest fajne przedsięwzięcie, bo takich brakuje rzeczy w Polsce. Nie, no to okej. Okay. Wszystko jest fajnie, tylko pamiętaj, że my nie, nie jedziemy tam po to, żeby sobie zrobić grilla. No może też później, ale jedziemy w jakimś konkretnym celu. I teraz to musi się zgrać z tym, czego chce Bóg. Bo jeśli yy, stanie się tak, że to będzie tylko nasza inicjatywa i nie będzie to w cudzysłowie mocnym uzgodnione z Bogiem, mm. że On taki plan dla każdego z tych uczestników ma swój, własny to się może nagle okaże, okazać, że będzie, będą fajne hot dogi z grilla no i to wszystko na czym się to skończy a ja myślę, że to powinno być właśnie w taki sposób żeby po pierwsze ci wszyscy ludzie byli w 100% przekonani po co tam jadą i czego oni tam chcą a po drugie, no, co do każdego musi być taki, a nie inny poży plan, bo no, sam wiesz, jak to jest, jak człowiek sam z siebie planuje. Z reguły to wychodzi zupełnie inaczej, niż się mu wydaje. Zgadzam się, dlatego też, który, co wywołało lekkie oburzenie na forum, poprosiłem, aby wszyscy których nie znam, a chcą się ochrzcić, to żeby się odezwali do mnie, a nie dopisywali się do jakiejś listy kolejkowej, kurczę. Mhm. Ja dlatego postanowiłem w ogóle nie przeglądać tej strony ani tego forum aż do momentu, kiedy będzie zostanie tydzień, półtorej tygodnia do mojego wyjazdu, bo wtedy po pierwsze będę wiedział, czy jadę, tak już na pewno, bo wtedy już na pewno będę miał przygotowania. Ja to jest jesteś, tak samo jak z moimi jesteś, świętami jesteś... wiesz... Wierz mi, że w tej sytuacji jaka jest teraz, naprawdę dla mnie najważniejszym jest to, żeby pojechać do domu i zobaczyć się z tatą. To po pierwsze, a może nawet wcześniej pojechać do Polski i się z nim zobaczyć. Zresztą to nie, to nie tylko o tą sytuację chodzi, chodzi po prostu o to, że długo się z nim nie widziałem, po prawie dwa lata ponad. I to jest dla mnie priorytet. Natomiast ta sprawa jest no, w tej sytuacji drugorzędna. Bo jeśli Bóg będzie chciał, żebym się ochrzcił, to mogę się ochrzcić nawet też z umywalcą sąsiadki, prawda? To jest, no. też, to, to jest... To musi być tak, jak sobie tego życzy Bóg. Natomiast oczywiście ja tam chcę pojechać, chcę, żeby to wszystko miało taki przebieg, jak wcześniej było planowane, ale jak mówię, no, pewne, pewne okoliczności, które mogą się po drodze zdarzyć, w ciągu tych siedmiu tygodni jeszcze mogą te plany zmienić. Więc tu na 100% nikomu nie mogę powiedzieć, że będę. No dobrze, tylko też wiesz, nie można podchodzić z takim założeniem, że nie wyjdzie, prawda? Nie, ale absolutnie nie, nie podchodzę z założeniem, że nie wyjdzie. Ja tylko, wiesz, staram się być człowiekiem odpowiedzialnym. <laughs> I, I jeśli wbrew pozorom na co dzień staram się takim być, chociaż może rzeczywiście ciężko to dostrzec czasami, Dostrzec czasami, ale e, jeśli komuś coś gwarantuję, to muszę być z tego w 100% pewien. A no, zgodziłeś się sam ze mną, że nie wszystko jest to zależne wyłącznie ode mnie, więc stuprocentowej gwarancji dać po prostu nie mogę. No ale możesz mi zagwarantować, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy, aby tak się stało. Ale to tak, to, to mogę powiedzieć. To nie ma problemu. No to ja myślę, że to jest wystarczającym takim zapowiedniem, bo wiadomo, że... Zresztą, wiesz, podobno, w podobnej sytuacji jest każda z tych osób i nawet ty, ty też nie możesz w 100% powiedzieć, że tam pojedziesz i że te osiem osób yy, ochrzcisz, tak? Bo w twoim życiu też mogą się wydarzyć różne dziwne rzeczy i to niekoniecznie jakieś, wiesz, nieprzyjemne wypadki czy, czy jakieś inne, których cię absolutnie nie życzę, ale zwyczajne jakieś historie, yy, które spowodują, że tego dnia w tym terminie akurat nie będziesz mógł tam być, bo będziesz gdzie indziej. Ale rzeczywiście, że tak. No. Zwłaszcza, że no trochę inaczej to też planowaliśmy. Sam dobrze wiesz, że to miało być tak, że miałeś się pojawić no, w Krakowie. To bardzo kameralna, że tak no. powiem. Bardzo kameralne spotkanie, a no potoczyło się inaczej. Dlatego ja postanowiłem, że ja do momentu, tak jak powiedziałem, do momentu, kiedy nie będę już na pewno, znaczy na pewno. Kiedy nie będzie już taki ostateczny termin, czyli jakieś półtorej tygodnia przed wyjazdem, znaczy nie na święta, tylko tam, to do tego momentu ja nie będę się angażował ani w to forum, ani w tą stronę, zostawię to własnemu biegowi. Tak jak jest, tak mm -hmm. niech będzie. Wtedy dopiero tam sobie wejdę, zobaczę co się dzieje i wtedy też będę wiedział coś na temat własnej sytuacji, więcej. Ach. Dobrze. dobrze, Pozostaje mi tylko uszanować to i, i modlić się, aby to wszystko wyszło. No. O i tak. Takie podejście jest odpowiednie, myślę. Bo, bo jak mówię, nie wszystko powinno być uparcie przez nas realizowane, tylko że tylko no, odrobinka tego wszystkiego też zostawiona Bogu. A tak naprawdę to większość od Niego zależy. Sam dobrze wiesz. Znaczy Ja wiem, wiem tylko, że też jestem świadomy tego, że Bóg oczekuje od nas, żebyśmy jakąś inicjatywą się wykazali, a nie tylko Rozłożyli się i... jak będę głodny, to mi zrzuć kromkę chleba, prawda? To no, był film. Pamiętasz, że pizza spadała, piwo A. spadało. To spadało pizza i piwo? A gdzie tak było? Ja chcę tak. No, w filmie. tak. No, był taki film. Wow. A jaki był tytuł? O, no To był jakiś polski, taki niskobudżetowy film. Ach, ja to widziałem. Oni w lesie. No, się... no, no, no, no. Tam piwo pełno piwo. tak skojarzyło. Tak, potem zostawili taki sy w tym lesie, że w głowie no. się nie mieści, bo było pełno puszek i pudełek po, po Dokładnie. No. Nie pamiętam już też tytułu, ale, ale film był dobry. No, pomimo na taką produkcję, to był ciekawy. Film no. był naprawdę z pomysłem i dobry. Jeszcze taki jeden, co z Allegro było, niby, znaczy to nie było. Ale, ale grosz. A. No, ile to... no, jeszcze był taki dziwny jeden film. O sprzedawaniu na Allegro i kupowaniu na Allegro. A tak, tak, tak. Ten też widział. Mhm. No, no widzisz, no to. A jak Ci się podobał, oglądałeś ten film, który Ci poleciłem ostatnio? Czyli? Ten o Świadkach Jehowy. Tak, tak, tak. O, I jak Ci się podobał? O, znaczy podobał się, jako, jako film jest zrobiony dobrze i, i, i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Tylko ja mam trochę inne doświadczenia ze Świadkami Jehowy po prostu. To znaczy? Podziel Ci, których ja znałem, a było to sporo osób, ja nigdy nie należałem do Świadków Jehowy, ale czasem, jako dziecko byłem zawlekany wręcz na, na ich spotkania, czytania Biblii inne tego typu historie. No i to wcale nie wyglądało tak w tym duńskim filmie, że oni byli tacy porządni, konserwatywni i tak dalej. Bo wcale nie byli porządni, wcale nie byli tacy fundamentalni, konserwatywni i wcale tak nie wykluczali za byle duperele ze swojego grona kogokolwiek. Wręcz przeciwnie, to przeciąganie do siebie było na siłę, dosłownie w taki sposób jakby to jakaś firma werbunkowa była, która, która nowych, nowych ale to było nie, w Polsce bezpośrednich próbuje zatrudnić. To było w Polsce? Tak, w Polsce. No to wiesz, to nie wiadomo jak to wygląda na całym świecie, prawda? No tak, no ale to... Ja sądzę, że jak ktoś chce wiedzieć coś więcej na temat świadków Jehowy, Jest parę fajnych filmów dokumentalnych na temat ich centrali w Stanach Zjednoczonych, ich historii powstania itd. i tak dalej. Nie. nie trzeba nikogo indoktrynować, bo każdy, kto ma odrobinę inteligencji sam skuma, o co w tym chodzi. No ale wiesz, to był fi film na faktach, więc ja myślę, że. Ja myślę, że z nich, wiesz, można, znaczy, wiesz, na faktach. To był film na faktach przedstawionych przez kogoś, prawda? Więc... Przez, tą, przez tą dziewczynę, prawda? Żeby... No właśnie, no być może, że ona wiesz, ona wychowana w takiej rodzinie, zindoktrynowana od dziecka, rzeczywiście nie znała żadnego innego świata poza tym społeczeństwem świadków Jehowy, bo na to wychodziło, że po prostu oni mm -hmm. mm -hmm. ograniczali swoich członków. Ja absolutnie tego nie zauważałem wśród tych świadków Jehowy, którzy, którzy, których ja znałem. Natomiast, wiesz, no, poza tymi swoimi łażeniami po domach i czytaniem Biblii w swojej własnej grupie, zresztą Biblii, która była dość, znaczy, powiedzmy, lekko zmodyfikowana, nie widziałem jakiejś różnicy w ich życiu, czy to, wiesz, w sprawach seksu przedmałżeńskiego, czy w sprawach alkoholu, czy w sprawach imprez, dyskotek czy bujek na ulicach, czy jakiegoś innego zachowania niż ktoś inny. Może te starsze osoby po 40 w okolicach 50, ale młodzież na pewno nie. To byli normalni ludzie, normalnie zachowujący się, którzy nawet czasem po prostu śmiali się z tego, co robią rodzice. Tak jak w rodzinach katolickich jest to, że wiesz, na pokaz schodzi się do kościoła, a, a poza kościołem robi się zupełnie inne rzeczy. Nie wiem, jak jest u protestantów i innych, bo nigdy nie miałem okazji się wychowywać w takim otoczeniu ale tam, gdzie miałem okazję zaobserwować i widzieć, jak to się e, dzieje od strony kościelnej, religijnej, wtedy, kiedy przebywa się e, w kościele lub, lub w otoczeniu ludzi z kościołem powiązanych, a jak to się dzieje wtedy, kiedy się na przykład w szkole, albo wśród kumpli, albo na imprezie. E, no Oni a, również zauważali się a, zupełnie a, a jak, jak cię uderzyło ta sytuacja w tym filmie, jak chodziło tą koleżankę, że nie ratowali jej życia? Wiesz, ja zawsze uważałem, znaczy nie uderzyło mnie to kompletnie, bo ja wiedziałem o tym, że oni nie uznają transfuzji i uważałem to od dziecka za kretynizm, więc po prostu tym razem stwierdziłem również fakt. No, kolejny raz potwierdziło się, że to idiotyzm jest. No wiesz, ja też uważam, że idiotyzm, bo gdyby. Natomiast, natomiast jeden z moich kolegów, który właśnie był z rodziny świadki, świadków Jehowy, zawsze mnie bawił do łez, dlatego że on nie uznawał transuzji, ale kaszankę wpierdzielała, aż mu się uczy często. No wiesz, ja jak byłam mała, jak się urodziłam tylko, miałam silną żółteczkę i przyszła do mnie do mamy jakaś tam dźmiarka, czy coś, ona była chyba ze świadkiem jechowym, że mm. ja potrzebna teraz uzwykwiła, ale to jest zabronione i tak dalej, a mama już od razu wiedziała, o co chodzi. Mm -hmm. Pobiegła do mnie i powiedziała, że ona nie bierze pod uwagę żadnych takich rzeczy, ona chce ratować życie swojego dziecka. A gdyby popatrz, gdyby wzięła pod uwagę właśnie świadków Jechowy i tak dalej, to ja bym nie żyła. No nie, no ale wiesz, Marta, biorąc po, pod uwagę to, że religia religia, tego nawet religią nie można nazwać. To jest firma założona przez pana Smitha kilka no nie kilkaset, 200 czy 300 lat temu. To nie, Smitha, to nie, Smitha. Nie, nie Smitha, to nie Smitha. Nie Smitha? Jak on się nazywał? A... Nie Smith to Mormonów. O. No dobra, nieważne. W każdym razie no każdy, kto, kto będzie chciał, może sobie nawet Wikipedię wejść i, i sprawdzić, od czego i kiedy to się zaczęło. Eee, może sobie prześledzić historię samego trwania Świadków Jehowy od momentu założenia do momentu do dnia dzisiejszego. Ilość ogłaszanych końców świata, sposób wyzyskiwania ich. Yy, no nie wiem, jak to nazwać. Wyznawców, bo dla mnie to, jest, to są po prostu sprzedawcy bezpośredni. Dla mnie to jest cała, to nawet nie jest sekta, to jest po prostu spreparowana firma przez kogoś kiedyś, kto zatrudnia ludzi, którym robi pranie mózgu i wykorzystuje Biblię i to, co się jej znajduje do osiągnięcia własnych zysków materialnych i pozycji społecznej. To jest wszystko, co mam, wiesz, to jest całe moje zdanie na temat Świadków Jehowy. Natomiast ludzie, którzy przystępują do Świadków Jehowy są wyjątkowo naiwni po prostu. Oddając, wierząc w 50. w ciągu dziesięciolecia, czy tam stulecia, powiedzmy, żeby już nie przesadzać, koniec świata i przepisując cały majątek na instytucje Świadków Jehowy, bo tylko w taki sposób mogą zbawić duszę, no to umowy się, no Boże, dziećmi nie jesteśmy, prawda? To tak dla wyjaśnienia, Charles Russell jest powstał tam. O tak. Raz, raz. Ja nie mam pamięci do nazwiska. Ja też nie sprawdziłem na Wikipedii, właśnie. No, no, no tak. Jak gdzieś, to... ja gdzieś nawet mam taki fajny film dokumentalny, zrobiony albo przez BBC, albo przez Discovery. Yy, tylko zaglądający świadkom Jehowy do księgowości, a nie do religijności. A. Od drugiej strony, jak to jest pięknie wyko wykonane jak to jest ładnie zbudowana struktura. Zdaje się, że oni, nie wiem jak dzisiaj to jest, ale wtedy mieli jedną, jedyną na cały świat drukującą te strażnice i tak dalej, które oni kolportują. drukarnię w Bostonie, która no, dość spory teren i dość cenny teren, jak na nawet na amerykańskie warunki zajmuje. I mniej więcej podliczenie zysków przynoszących, znaczy zysków, jakie osiągają na sprzedaży tych, tych, tych, tych pism, bo nie wiem, czy wiecie o tym, że nie wiem, czy do dzisiaj tak jest, ale wtedy, kiedy przynajmniej ten program był robiony, yy, to nastąpiła lekka zmiana w ich strukturze, i wtedy każdy wyznawca, w cudzysłowie, wyznawca, musiał sobie najpierw kupić taką strażnicę, czy takie przebudźcie się, żeby potem pójść do ludzi i ewentualnie wziąć za nią datek, choć tego y, na to nie mógł naciskać, bo ona nie była do sprzedaży, tylko do wręczenia, bo przecież oni mieli, nawet nie wiem, czy powiedzieć, ewangelizować, bo. <grych> no tutaj to można polemizować. No. Także no, w kwestii Świadków Jehowy mam o nich bardzo negatywne zdanie. Nie o tych, którzy są na najniższym stopniu, bo o tych mam po prostu zdanie takie, że są naiwni i nie chcę się im wychylić że no, Zresztą cała ich struktura indoktrynacji polega również na tym, żeby zniechęcić ich do szukania jakiejkolwiek wiedzy poza tą, która jest im przekazywana przez własną organizację. To trochę jak w stalinizmie, w komunizmie, w PRL-u paru jeszcze takich właśnie y, organizacjach, które, które, którym zależało na tym, żeby się y, ich członkowie nie dowiedzieli niczego innego, bo mogliby się zbuntować. E, no i po prostu, no, gdyby ci ludzie się odważyli i zasięgnęli troszkę języka na temat własnej organizacji, to myślę, że długo by w niej nie trwali. Zresztą mnóstwo jest osób, które od nich y, odchodzą właśnie z tego powodu, że się w końcu orientują... Y, po co to wszystko zostało stworzone i, i, i powołane do życia? Ja ich po prostu nie lubię, bo by mnie nie było i koniec i tyle mam jakieś takie mam zdanie o nich. <głos> Prosta No, jeszcze. każdy ma tam jakieś swoje powody. Krótko na temat. To jeszcze ja, od... ja myślę, że, że dla chrześcijanina podstawowym, zresztą nie tylko dla chrześcijanina, bo i dla Żyda, i dla prawosławnego, i dla. No, prawosławnego to chrześcijanin, są. Dla każdego kto w jakich, dla każdej religii, która się w jakikolwiek sposób opiera na Biblii, no Świadkowie Jehowy powinni być z samego tego powodu, że po prostu Biblię sfałszowali postrzeganie jako zagrożenie. No to chyba nie tylko że, oni. No nie tylko oni, no ale powiedzmy, że oni zrobili to w bardzo taki bezczelny sposób i... Mało tego, że to zrobili, to jeszcze wychodzą do ludzi i próbują im wmówić, że ta książeczka, która jest przez nich nazywana Biblią, jest poprawna, a cała reszta nie. Nawet te skrypty sprzed paru tysięcy lat są niepoprawne, bo przecież oni wiedzą lepiej, dobra? No, dobrze. To ja dobrze. mam jeszcze tak, jak już tak mówisz dużo, to my cię posłuchamy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też z przyjemnością posłuchają. To ja chciałem jeszcze poruszyć temat twojego ulubionego wyznania światowego. Ostatnio, zwłaszcza. A mojego ulubionego? No. O czym mówisz? O islamie? O, wi A, no widzisz. No. <laughs> nie, no razie co ja mam mówić na temat islamu? Jak cię się czytać Ja mam to w dwóch czy... zdaniach. No nie chcę, wiesz, nie chcę jakoś tematu rozwijać specjalnie. Jak się no, czyta Jak ktoś chce... Jak ja polecam każdemu, kto chce, posiadam w PDF-ie przetłumaczony Koran na język polski. Oczywiście każdy muzułmanin powie wam o tym, że y, to w ogóle tłumaczenie z języka arabskiego, które oni uważają za wyjątkowo wzniosłe, bo zostało to napisane na kamiennej wielkiej tablicy w wielkości stołu y, przez samego Allaha, a potem czaśnięte na ziemię. Tylko nie wiem, czy Mahomet w łeb dostał tą tablicą, czy co, bo potem tak to pocharatali, że że się w głowie nie myśli. No generalnie, no weźcie sobie tylko, bardzo was proszę, najpierw przeczytajcie Biblię, nawet pobieżnie, nie musicie się wcale w nią głębiać. Jak się wam nie chce czytać, to weźcie sobie audiobooka i przesłuchajcie Stary Testament. A potem, nawet mogę wam zgrać do audiobooka przez syntezator Iwona, czy jakiś tam jeszcze inny yy, Koran i możecie sobie przesłuchać Koran. I sami dojdziecie do wniosku, do którego ja doszedłem po kilkunastu przesłuchanych surach, że Koran jest to po prostu komiks Biblii, zrobiony na podstawie Biblii. Nic więcej. Hmm. Czyli nie za dobrze ci się go czyta, mówisz? Proszę? że nie za dobrze ci się czytało Koran? A to znaczy, w ogóle Koran jest ciężki do czytania, dlatego że Koran jest złożony inaczej niż Biblia. Biblia za zachowuje pewną chronologię, zachowuje pewną kolejność wydarzeń i coś z czegoś w Biblii wynika. Jest to logiczne i sensowne, co jest w Biblii. Natomiast Koran to jest księga, która została poskładana z pozbieranych różnych fragmentów napisanych przez niby Mahometa, na czymkolwiek, co było akurat pod ręką. Część na jakieś tam korze z palmy, część wyryta w, w, w tabli, na tabliczkach kamiennych, część na jakiejś skórze zwierzęcej, część na gałązkach. Mnóstwo tego w ogóle poginęło, podobno, bo tak twierdzą oni. Yy, no Zostało to spisane, złożone w taki sposób, że yy, najdłuższe sury są na początku Koranu, a najkrótsze na końcu. No, każdy, kto... Każdy. No ja nie jestem teologiem ani religioznawcą, ale z tego przynajmniej co próbowałem się zorientować, yy, to ci, którzy badają różne religie świata, twierdzą, że to raczej odwrotnie powinno być, bo ktoś, kto wgłębia się w dany temat, raczej na początku pisze krótko, a kiedy ten temat pozna, to pisze coraz dłużej, coraz bardziej, może nawet rozwekle. Natomiast w koranie jest inaczej, w planie jest odwrotnie. Mało tego, przez to, że te sury zostały pokładane w tak przypadkowy sposób, zaprzeczają sobie nawzajem. W jednym miejscu na przykład... Jest coś, co mówi o tym, żeby nie założyć, ale w następnym miejscu jest sura, w którym jak żony Mahometa się pożarły między sobą, to się okazało, że nagle okazał się, ukazał się mu Archanioł Gabriel i dał mu kolejną surę, kolejne objawienie, w którym kazał się tym żonom nie kłócić. No to mówmy się, że... Że jest to tak poważne, że po prostu aż się śmiać zaczyna chcieć w pewnym momencie. Poza tym jest to, jest to religia, która jest mocno agresywna i tam nie dwuznacznie, nie w sposób taki, że można to zrozumieć na opak, tylko wprost jest nawoływanie do mordowania chrześcijan i wrzeszczą zresztą wszystkich innowierców, którzy nie są wyzna, wyznania, którzy nie wyznają islamu. I na dodatek jest napisane też, jak to mają robić, więc cały przepis techniczny jest dany już w samym Koranie, więc jak jeszcze raz ktoś kiedyś spróbuje mi tłumaczyć, że Islam jest pokojową religią no to, sobie. No, to niech weźmie do ręki i najpierw go przeczyta. No ale podobno jak zwiejesz do meczetu, to ci nie mogą zabić. Tak, nie mogą cię zabić pod warunkiem, że ty ich najpierw nie zaatakujesz. Ale nie, że w ogóle, że w no nie, nie, meczecie nie, wolno nie w ogóle. No właśnie nie w ogóle. O! Nie mogą Cię A. zaatakować piersi, ale jeżeli Ty ich zaatakujesz, to mogą Cię ukatrupić bez najbliższego problemu. Aha. Dajcie człowieka, paragraf no się znajdzie, tak? Ja nawet... Czekaj, może nasz... A dobra, teraz nie będę szukał, ale... Ale wiesz, jak będziesz chciał to kiedyś gdzieś wrzucić nawet w formie pisemnej, nawet w formie dopisku do, do, do tej rozmowy, to, to chętnie znajdę surę, w której, w której jest to bezpośrednio napisane, więc, więc wiesz, no to... A czy słuchałeś tego. Um, o, jak to, był, to, to był, był taki człowiek na YouTubie, który robił coś podobnego jak Martin Lechowicz, tylko że z y, Koranem? A nie, nie, nigdy się z tym nie spotkałem. To było po polsku? Czy... A to kiedyś to było. Tak, on wow. po polsku mówił. Właśnie o wielkości, o wielkości Allaha i tamtego mhm. i jak to Koran właśnie uczy życia i takie Aha. rzeczy były. Nie, spo nie spotkałeś się no, z tym? Zresztą, tak? ja powiem ci tak. Ja yy, tak naprawdę zacząłem mieć jakiekolwiek yy, podejrzenia w stosunku do tego, czym jest Koran i czym jest cały islam. W momencie, kiedy trafiłem na tekst, który mówił: wiesz Co? Może coś opowiedz? przez chwilę, a ja postaram się to bardzo szybko znaleźć, bo to jest dość ważna rzecz w tym temacie. E, mm. i, I bardzo chciałbym zacytować Dobra. akurat ten niewielki fragment, bo y, oni się tam powołują na, na Biblię i na to, że, że, że wiesz, że i chrześcijanie pi, czytają y, tę samą księgę, a, y, a y, mówią o sobie nawzajem źle. Tylko, że no, na litość boską, na jakiej podstawie powstał Koran? Mhm. Dobrze, to my w międzyczasie, kiedy nasz gość y, y, y, tam szuka czegoś, to może tak popijemy troszeczkę tutaj, y, zmienimy troszeczkę temat na chwilę. Bo y, y, rzadko już mówiliśmy. O tak? czym? O sobie, bo tak dawno, dawno nas nie było w naszym w podcaście. Okay. Jeden odcinek jeszcze będzie zaległy. To odcinek też z gościem, też z, właściwie z terenu, więc będzie z Becią. No, z galerii. Moja żona to ostatnio w ogóle zapomniała jak się mówi do mikrofonu. No tak troszeczkę. Znaczy nie posłuchałam, Albert ciekawie mówi, a ja się na, tak, na ten temat islamu ogólnie, to ja się o, nie chciałam. Ja już O Akurat miałem odgotowany temat. No dobrze. E, dwa, trzy Albert wraca. To ja szybciutko powiem, żeby ten temat islam już zakończyć, bo naprawdę jeżeli ktoś chce się wgłębiać w ten temat, to musi to zrobić sam, dlatego że ja nie jestem specjalistą, ja mówię tylko o tym, jak ja to postrzegam, mówię o własnych odczuciach w stosunku do, do, do tej religii. Jak słyszycie, pewnie no, nie są one najbardziej pozytywne, ale każdy musi sobie to sam prześledzić i sam znaleźć, dlatego że za chwilę ktoś po mnie będzie próbował koranu czy islamu bronić i pewnie jego argumentacja będzie równie marna albo równie niemerytoryczna jak moja, albo też będzie bardziej merytoryczna, ale mimo tego, że będzie bardziej merytoryczna, to może i tak was zmylić. Dlatego najlepiej po prostu sięgnąć sobie po Koran, a wcześniej sięgnąć po Biblię, bo musicie mieć skalę porównawczą, bo jeżeli będziecie porównywać Koran do niczego, do opowieści o Biblii, przez znajomy, nie ma to najmniejszego sensu. Trzeba po prostu przeczytać jedno i drugie i wykorzystać własny mózg. I to wszystko. Natomiast to, o czym, to, co ja wam chciałem pokazać, to jest, zdaje się, Sura 112, nie, przepraszam, to są wersety. Nie powiem wam, która to jest sura, bo ja tutaj akurat nie mam tego wynotowanego. To jest werset. Od wersetu 100, 112 postaram się znaleźć później, która to jest sura. Oni zaś powiadają, nikt nigdy nie wejdzie do nieba, chyba że y, będzie Żydem lub chrześcijaninem. To jest zarzut do chrześcijan. Są to ich różne życzenia. Powiedz, dajcie dowód, jeśliście prawdomówni. Nie kto, odda samego siebie, nie, nie, kto odda samego siebie Allahowi i będzie czynił dobro, ten otrzyma swą nagrodę od Pana. Na, na tego nie spadnie, przepraszam, jestem daleko od ekranu, muszę się troszkę przybliżyć. Na tego nie spadnie strach, ani nie będzie on żałować. Żydzi zaś powiadają, chrześcijanie robią ceremonię z niczego, a chrześcijanie mówią, że Żydzi robią ceremonię z niczego, podczas gdy jedni i drudzy czytają tę samą księgę. No a na jakiej podstawie powstał Koran? Ja nie wiem, przyznam no się, że nie byłem w stanie. No to postaraj to do przeczytać. Natomiast co do, co do pokojowego. Yy, pokojowego yy, co do pokojowości religii yy, typu Islam, to jeszcze tutaj jest werset 192. Yy, a zabijajcie tych grzeszników zawsze, gdy ich spotkacie, oraz wypędzajcie ich stamtąd, skąd oni przedtem wa, wypędzali was. Prześladowanie bowiem jest gorsze niż zabijanie. I nie walczcie z nimi w świętym meczecie lub w jego pobliżu, chyba że oni będą z wami tam właśnie walczyć. <śmiech> Jeśli jednak oni walczyć będą z wami, walczcie z nimi. Taka jest odpłata dla niewiernych. I dalej. I walczcie, z nimi, I walczcie z nimi aż do czasu, gdy nie będzie już więcej prześladowań, a głoszona będzie jedynie religia Allaha. No więc o czym tu jest mowa? Takich wersetów jest mnóstwo, trzeba je po prostu wyszukać. Ale żeby nie było, że one są wyrwane z kontekstu, jak to często jest argumentowane, po prostu trzeba przeczytać to całości. A, widzisz? No. To, to e, nie, ja to w pewnej połowie, bo po prostu szkoda mi czasu wiesz, na, na, na, na dalszej części koranu, dlatego że jak mówię, po kilkunastu surach wszystko zaczyna się od nowa, te sury się powtarzają. Tam, są, tam jest w, kół, w koło macie jedno i to samo nie po prostu. No także też. Przeczy... Spróbuj No spróbuj przeczytać chyba ja że... kilkadziesiąt pierwszych słów. Ich jest w sumie chyba 104, także nie jest aż tak dużo. Wiesz to wystarczyło mi, jak czytałem Księgę <laughs> okay. Mormona, więc... No to jest kolejny komiks na podstawie Biblii, więc wiesz... No A, na to nawet sobie na no, nie, nie wyobrażasz, to... jak bardzo. Wierz mi, że Koran jest podobny, z Koranem jest podobny. Okej. Okay. No, ja czy, czy, czytałem fragment kiedyś e, chyba Martinowi nawet. Odnośnie tego jak się pojawił Jezus w Stanach Zjednoczonych po Smartwych no, Stanie. na no, pewno dostał zieloną kartę, no bo jaki inaczej? Nie, no, pojawił się i ja i powiedział, Aha, że ja a jestem jak to Jezus. Było, bo ja tego nie znam. A w no, no, to księdza Mormona jest. No. Tak, proponuję przesłuchać odcinek mój z Martinem na odwyku jest o mormonach. Stęknęliście się. Mhm. Tam na, nagraliśmy. Okay, opowiedz, jakbyś chciał się dowiedzieć, też ciekawe. Mormonach w jakimś pdf po polsku? A, powiem Ci tak. Jak przyjedziesz, Aha, okay. to ja Ci dam drukowaną. Nie, wiesz, ja jestem Jeżeli otwarty chcesz, na okay. poznanie. To nie chodzi o to, że, że wiesz, że... Że ja odrzucam to, bo ja nie podejmuję nigdy decyzji, dopóki czegoś nie poznam. Ja mogę tam, wiesz, słyszeć o tym, że coś jest B, albo fajne, albo cacy, albo, wiesz, do kitu. Ale dopóki sam tego nie przeczytam, to no nie mam takiego do końca wyrobionego zdania. Księgi Mormona nie czytałem, nawet nie liznąłem, nawet fragmentu nigdy nie, nie słyszałem. Choć może fragment słyszałem, ale nie pamiętam. Dlatego nie mogę się wypowiadać na ten temat. Znaczy, ja powiem tak, to też do wszystkich także jest to dosyć ciekawie napisana księga. E, aczkolwiek, mm, jest kalką, to jest mm, jakby to powiedzieć, jest kalką i Starego i Nowego Testamentu. Jest to pisane językiem Starego Testamentu, jednocześnie to, co się dzieje już w czasach Nowego, potem. Bo to tak ciągnie się dosyć długo. I to jest ta najbardziej znana księga mormonów, bo są jeszcze inne. Zbadałem ten temat dogłębnie, więc tu akurat mogę się wypowiadać. A mormoni rozdają no tak, swoją księgę za darmo, gdybyś jeszcze chciał. Jeszcze trzeba znać język angielski zapewne, bo... Nie, w języku, w języku polskim. Języku polskim okay. Wystarczy, że sobie wejdziesz na stronę mormonów, Mormoni.pl chyba? Tak, Mormoni.pl. Jak wejdziesz sobie na stronę Mormoni.pl, znowu reklamuję mormonów. Ok, ja sobie to przeczytam po to, żeby wiedzieć. Nie ma niestety, myślałem, że jest jakiś tekst właśnie. Wszedłem sobie, czy nie ma w pdf-ie. Jest tylko broszurka w pdf-ie. Ale jest, tak? Chciałbym odsuwać Księgę Mormona pocztą. Okay. To jest, zamówisz, jak no przyjedziesz No tutaj też poczta funkcjonuje. No tak, wiesz, ciekawostka, że, że, mimo, no ale że nie wiem, że to, po to jednak poczta funkcjonuje. Ale, no ale nie wiem, czy ci z Polski no tak, przysiądę do Austrii. W Austrii. Można no, być, no widzisz, to a, zależy, a, jak i... bardzo im za, ja myślę, że da... jak bardzo zależy im na krzewieniu yy, swojej religii. Ja myślę, że zbyt bardzo kosmopolityczny się zrobiłeś i nie zauważasz już, że No nie, no mieszkasz wiesz, nie ma granic. Unia Europejska. Dokładnie. Kajne Ten... <gry> Więc, cóż, człowiek szybko się do dobrego przyzwyczaja. A. Dobrze, dobrze, Albercie, to tak pogadaliśmy sobie troszkę. W ogóle... No, się u nas, czy widać, że... Słów, Mart teraz nam... Marta stwierdziła że teraz będziesz musiał chwilkę posłuchać jak będziemy mówić o sobie w ogóle wyrwaliśmy Alberta ze spania żeby Chyba nagrać się, ten podcast czy ja w sumie też się dowiedziałam że mam zamiast wolnego dnia to idę na zastępstwo i idę na zajęcia to no nie było mi mm. no a my dzisiaj um, testowaliśmy dwa ja nowe dnia Pierwsze bardzo dobrze. Drugie lepiej. Drugie lepiej nie mówić. Nie. To były tanie wina. Znaczy tanie. Tanie, bo w Biedronce. Te wina, które w Biedronce to czasami w innych sklepach kosztują... No, dwa albo trzy razy tyle. Dzisiaj próbowaliśmy jedno białe portugalskie, które właściwie nawet rejonu nie miało opisane i było naprawdę dobre. Za całe 9,99. A drugie było białe. Z, re z regionu Douro. Mm -hmm. Też Portugalia. Było ciut słabsze, ale kosztowało 9 zł. <laughs> Więc, ale to było na przecenie no, akurat. a tak poza tym no to już się ferie kończą. Jut od jutra już praca normalna wraca. Znaczy no, tak jak zwykle nasz ciąg pracy. Ale to o tym nie ma co opowiadać za bardzo, tylko chciałam powiedzieć jedno, że teraz byliśmy w tamten czwartek, nie ten czwartek, a teraz to tamten. Dobra, byliśmy na degustacji... No same wina, no. Tak, o winach. No a co mamy, o czym mamy? Nie wiem, no. Hmm. Że będziemy zaraz oglądać Archiboomix dalej. A tak, a. oglądamy który sezon? Czwarty. Czwarty. Czwarty. No, Albert, czy ty no, no. lubisz archiwum X? Nie przeszkadza mi, ale jakoś tak nie jestem fanem wyjątkowym tego filmu. Nie wiem dlaczego. Aha. Ostatnio był o tatuażach, jak oglądaliśmy. Tak, było o tatuażach. Chciałem tylko powiedzieć o tej szafie VIN. A, o szafie win. Nie, o szafie VIN powiemy następnym wie, razem. Co jest, okazji. co to jest za Aha, nie, to ale to Google zobaczy... będę wiedzieć. To to Aha, wie, a nie, już wiem, już wiem, co to jest. No to znalazłem się To nie jest e-book, e tak. To musisz tylko znaleźć sobie program, który to odtwarza. Dobrze, ale zasiędźmy mógł... okres. Chciałeś, żeby się okay, rozłożył, to się rozłożył No właśnie. Aż za bardzo. Nie wypiłem chyba żadnego, nie wypiłem. czasie? nie, Chwilowo, po przejściu. No chwilowo, przejściowo nie piję. Od, Od kiedy nie pijesz? wczoraj. Wiesz co, ale to wszystko jest Dobre. dla tego, które Martin znowu zareklamuje, bo e, wiesz, Martin no. e, jest, ponosi trochę mile, wiesz, za, za, za alkoholizację narodu, dlatego, że w contest playerze jest takie hasło, kiedy zaczyna się audycja jest ogłaszana przez automat, Przygotuj piwo, kontestacja się zaczyna. Więc ja po prostu staram się być człowiekiem karnym. Jak mi ktoś mówi, przygotuj piwo, bo inaczej nie posłuchasz tego, co mam ci do powiedzenia. To to piwo wyciągam, otwieram i wtedy grzecznie słucham. Natomiast ty niczego takiego nie powiedziałeś, więc też. A, a rozumiem. No to jakbym wiedział, że... A jakie możesz polecić piwo z Austrii? Hmm. Piwo z Austrii. Cipferka mogę polecić, bo jest naprawdę dobre, Güssera, jest taka zielona puszka. Kiedyś poleciłbym Svechatera i Otakringera, ale kiedyś, dlatego że teraz te piwa się popsuły strasznie i nie radzę. Takie zrobiły się klasy dolnośredniej. No i to chyba tyle. Jeszcze z Salzburga może. Jej, jak to się nazywa? No patrz, wypało mi teraz z głowy. Tak jest w biało w puszce. No popatrz. No. Dobrze, to jak, dobrze, to jak przyjedziesz do tego, okay. to weź te co do, to są dobre. Dużo? Dla, znaczy nie. dla Marty, bo dla ja nie... Dla mnie, bo on nie Rozumiem. Nie, wystarczy dobrze. po jednym sztuce. Dla mnie wino, no. dla mnie wino, no. dla niej piwo, więc... Dobrze, wino to teraz... Dla mnie, no. no widzisz, ale popatrz, widzisz, widzisz, widzisz, taka sprawiedliwość społeczna? On mnie i tak obiecał. Się. No tylko jeszcze musicie mi dokładną instrukcję tak. dać odnośnie tego wina lodowego, bo ja naprawdę nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Zrobiłem trochę miejsca w zamrożoniku i teraz mam tylko czy, czy wziąć na drogę jakąś no to jest, lodówkę taką akumulatorową, czy, czy co, bo... Nie, to musisz zbrozić, najpierw y, kupić winogrona i je zamrozić Aha. do temperatury minus 7 stopni. Wtedy je posadzić, tak, czy ja? A jak to zrobisz, to wtedy pogadamy. Nie, no ja nie wiem, no to pomyślimy to... nad tym później, jak to technicznie. Dobrze, to teraz zostawię. daję ci jeszcze minutę, minutę, czasu, minutę czasu, co byś powiedział parę słów do Beci, bo obiecała, że będzie słuchać tego podcastu, A, więc... co powiedzieć Beci? No, co mam powiedzieć Beci? Beci chciałbym powiedzieć, żebym się e, zorientowała, co chciałaby zobaczyć w jak już to się dzieje. piwo, to. kontestacja się zaczyna. Mówiłem, mówiłem. Jest. A ja nie ale mam co się pojęcia, teraz niego ale tej zrobił porze. to ostatnio tak, że, yy, że ja może jeszcze raz powtórzę do Beci. Żebyś po prostu potem mógł posprzątać. No, dobra. <głos> Czyli wyciąć generalnie to znaczy ja ogólnie mam taką zasadę. że... Ale my nie wycinamy. To jest. To u nas, nie, nasz okay, podcast to jest pozostań, właśnie chaos. To, tu, to... Wiesz, kryptoreklama się zrobiła. E no tak, no, Becia po prostu musi się zastanowić, co ona chce zobaczyć, bo w Wiedniu naprawdę jest dużo do zobaczenia, a ona przyjeżdża z tego przynajmniej, co wspominała, na 5 dni, więc to jest bardzo mało czasu, bo pierwszy dzień to będzie pewnie taki, że będzie zmęczona po podróży i niekoniecznie od razu będzie chciała gdzieś pójść, yy, także zostaną pewnie 4. poza tym wygrażała mi jakąś butelką z gruszką w środku, więc... Więc jak już dowiezie tą butelkę z gruszką w środku, to też pewnie jeden wieczór odpadnie. Ale generalnie jak już się zastanowi co będzie chciała zobaczyć, to wtedy się zorganizuje tak, żeby po prostu mogła zobaczyć to co chce. Oczywiście poza latynoską imprezą, o której była mowa już wcześniej. Mm -hmm. o, no. To, którego, ehm, którego ma 15 marca, bycia? czyli to już tak całkiem niedługo. No to już całkiem niedługo. No to u nas będzie wcześniej. Tak będziemy się, będziemy się z Becią widzimy już w piątek. To z, spróbujemy jakieś zapakować jej wino dla ciebie. Rozumiem. Będziesz musiał je ocenić w takim no, razie. Dostaniesz od nas I wino rozumiem. ale nie lodowe. Lądowe. <laughs> lądowe. Lądowe no, takie ziemne znaczy jak wypijesz to na ziemi się znajdziesz. Znaczy ja to lądowe to bardziej odlądowanie niż od lądu, wiesz? Aha, nie też no, też lądować na no, pystę. mogłoby tak. być takie jakieś bardziej humanitarne. Ale zobaczymy, co to będzie za wino. No parę win trafiłem w życiu takich, że, coś wiesz, że, myślimy, że, że miałem problemy potem z lądowaniem, więc... E, a nie, to my nie pijamy mocnych win, to tak był żart. A powiedz mi jeszcze jakiś smak w takim razie? To znaczy, byś wino smak, chciał, jak jakiś smak. smak No na pewno, znaczy na pewno. Chciałbym, żeby to było wino wytrawne, bo w takich bardziej gustuję. Słodkich nie bardzo. No to akurat wino lodowe by ci nie smakowało, bo to jest no, typowo no, deserowe to słodkie. Nie będę wam wino. podpijał. dostaniecie całą butelkę. <laughs> No, jak, gdyby, to, tak jeszcze um, przypis, gdyby ktoś się zastanawiał, czym jest to wino lodowe, o którym mówimy, to wino lodowe to jest takie bardzo do, drogie wino, bo to jest wino deserowe robione z bardzo późnego zbioru winogron. Te winogrona mają być przemarznięte na, na krzakach. Żeby w Europie wino mogło być uznane za wino lodowe, to musi być temperatura minus 7 stopni przynajmniej lub mniejsza. Optymalna to temperatura minus 10 stopni przy zbiorze. Się wyciska, Um, moszcz w takiej temperaturze i robi się bardzo słodkie wino deserowe. Ono jest no, drogim winem. I butelki wina, wina lodowego to 375 ml pojemności. Są chude. Takie małe buteleczki właściwie. To tak. A jaki kolor? Jaki kolor? Jaki? Nie Nie wina. Dla A to już chyba nie ma większego znaczenia. Może być czerwone, bo to takie wiesz, jest bardziej biblijne, chyba to czerwone, nie? No właśnie, chyba to? bardziej biblijne jest białe. Tak się ostatnio zastanawiałem. No nie, bo już z to taka, się taka dygresja. kojarzy, ale to już potem w katolicyzm, nie? Prawda, ta przemiana, wina w krew i tak dalej, przy podniesieniu. Ale nie, bo zastanawiam się, jakim cudem, to tak, tak, to jest moja dygresja, żeby mi nikt nie zarzucał, że tak twierdzę, że tak miało być. Ale jakim cudem nalano wody do Stongwi i dopiero w momencie zaczerpnięcia zauważono, że to jest y, wino, a nie woda. Chodzi mi o wesele w kanie. Jeżeli by to było ale białe, poczekaj, wina, to jest to możliwe. Się, że to znaczy nie jest gliniane, tak? No więc nie jest przecież to... No. No ale biorąc pod uwagę, ale że by leczności... ludzie byli już po kilku flaszkach. Bez żadnego problemu. Tak. bez żadnego problemu. A jak? Słudzy byli no, po tam kilku I na boku nie podpijali. Nie wiem, że jak to ze sługami... <laughs> Nie, no co, ty żeby ich zabili tam? No bo no no, no nie wiem, no to. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. No to jest teoria, nie, to taka teoria. Jest to, że, że tego nie zauważyli, faktem ja też nie. jest, że pewnie nie zauważyli. Ale. Znaczy teraz to to to, to palno, no to to. że faktem jest, Ale... że pewnie nie zauważyli, więc... no tak. Nie, nie. Ja nie, nie. nigdy się nad tym nie zastanawiałem. W ogóle ale nigdy się pachy... nie zastanawiałem nad tym, yy, w jaki sposób to wino się zamieniło. Znaczy, ta woda się zamieniła w to wino. Bo... No. Dobrze, ale Marta tutaj stwierdziła bardzo ważną rzecz. Że jeżeli od to, nas będzie to, dostanie, to będzie to Aha, wino białe. Dobra. A co, macie jakiś problem z czerwonym? Czy jak? Nie, nie, nie. My po prostu bardziej nie, nie. lubimy białe. Ja. W tym momencie na naszym stojaku leży Aha. 9 win. A było 11 jeszcze dzisiaj, tak? Jedno różowe. Tak. Jedno jest różowe, a pozostałe są białe. A to różowe to jest takie czerwone, bardziej rozcieńczone, czy jak? W pewnym sensie masz rację. Bo tutaj trzeba wrócić do procesu, jak się robi wino. Wyciśnięty most z winogron jest biały. Nieważne jakiego koloru są winogrona, to most jest biały. Jak też czerwone wino, to dodajesz no to skórki przy fermentacji. Od no. ciebie zresztą. I jeżeli dasz, je na krótszy... no. jeżeli dasz je na krótszy czas, to masz różowe. Tak pokrótce. A my to będziesz miał bordowe. To będziesz miał już niedobre wino. I wino Bordeaux bo jest. Zwanię się, zaczną te substancje, które nie Z Bordeaux. No, wino bordeaux z Bordeaux jest dobrym jest winem. Bordeaux. No, jak się łapiemy za słówkę. Ale ja to... nie będę kończył z tego powiedzenia, bo ono jest niespecjalnie przyzwoite w drugiej części. więc... No, okej. Okay. Dobra. Drogi Albercie, dziękujemy Ci za rozmowę. I tak, spać, bo że, to to że jutro będzie latał. Umieram, więc muszę być też przytomny, więc... A to ja tak cytując, a to ja cytując to? Dudka. A co na to pie? Co takiego? Tak? kabaret Dudek? Znasz kabaret Dudek? No to więc pytam, a co na to pie? Na to. W ogóle nie zwracał uwagi. Ale... A na to i tak damy A, pieś, a pieś, ci, a pieś, ci mordy, Lisa. Ale to nie było, a co na to pies? Pamiętasz ten sklep? No ale nie, co na to pies? Było tam chyba. A pies nie, nie, ci Lisa. A no dobra, no. Nieważne. Okay, ok, kończmy, bo kończymy od 10 minut. Zakończenie będzie dłuższe niż ołóweczko. Dobrze, prawda? Tak, Martyn. tak, jak to zwykle się żegnają. Papa, pa, jeszcze to, a jeszcze tamte, takie trójkotalki. I to tak powinniśmy teraz, jak w e, amerykańskim filmie. Nie, ty, ja może ja jeszcze ty, tylko na ty, koniec powiem, że wszelkie ty. tutaj twierdzenia, tezy i tak dalej, które wygłosiłem, są to moje osobiste przemyślenia. Nikogo nie namawiam, żeby bez jakiejkolwiek... Wytniemy to. Proszę. <laughs> Musimy to wyciąć. Bez jakiejkolwiek analizy tego, co powiedziałem, czy się ze mną zgadzał, czy też się nie zgadzał, to jest sprawa indywidualna każdego. Ja mam takie podejście do tej sprawy i jeśli komuś się to nie podoba, to jego problem. Tak ogólnie mówiąc, że wszystkie tezy Przez wygłoszone w tym, w tym odcinku mogą być szkodliwe tak. dla zdrowia. jeśli to lekarzem lub farmacezą. lub <słenka>. <słenka> yeah, ja pamiętam zawsze, że jak niemieckich reklam słuchałem niemieckich, to oni to tak szybko mówili właśnie. A ostatnio w polskiej reklamie właśnie to, do tego lekarza to też słyszałem, w takim tempie, że chociaż od dziecka mówię w tym języku, to byłoby mi to Dobra, to ja powiem na jest taki pierwszy. Okej, okay, ja myślę. Ja no, mam trochę inną wersję, ale okay. Dobra, to Dzięki Albert pożegnaj się. Przede wszystkim za czas, który sobie stracili i e, no i dobrej nocy.